To są informacje Polskiego Radia 24. Po wygranych wyborach lider tis -y zapowiada walkę o odblokowanie unijnych funduszy. Zmiana władzy na Węgrzech zakończy azyl polityczny dla Ziobry i Romanowskiego. U nas polityczne komentarze. Kontrowersyjna grafika i ostre słowa Donald Trump uderza w papieża Leona XIV. Minęła 18. Ewelina Kamińska. Zapraszam. W koniec epoki Wiktora Orbana opozycyjna partia TISA wygrała wybory na Węgrzech i zdobędzie większość konstytucyjną. Rządzący Fidesz traci więc władzę po 16 latach. Przyszły premier Węgier Peter Maggior rozpoczął już starania o odmrożenie unijnych funduszy zablokowanych na skutek konfliktu o praworządność między Komisją Europejską a rządem Viktora Orbana. Lider partii TISA rozmawiał już na ten temat z szefową Komisji Europejskiej. Jednym z najważniejszych zadań rządu TISY jest sprowadzenie do kraju 8 tysięcy miliardów forintów, czyli około 20 miliardów euro funduszy unijnych, bez których węgierska gospodarka nie funkcjonuje od czterech lat, nie ma żadnego wzrostu. Peter Maggior zapowiedział przyjęcie mechanizmów antykorupcyjnych oraz przystąpienie Węgier do prokuratury europejskiej. Lider Tisy zabrał też głos w sprawie Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy kilka miesięcy temu dostali azyl polityczny na Węgrzech. Przyszły szef rządu w Budapeszcie zapowiedział, że znajdzie sposób, by wydać Polsce polityków PiS. Na możliwych scenariuszach rozmawiał na naszej antenie z politykami KO i PiS Kamil Szewczyk, który jest ze mną w studiu. Witaj, powiedz i... Ty powiedz proszę, co usłyszałeś od swoich gości. Tak, yy, witam, dzień dobry. W pierwszej części pytałem posła <śmiech> Zębaczyńskiego o, no, o przegraną Wiktora Orbana na Węgrzech. Jakie to będzie miało konsekwencje dla Ziobry? Yy, poseł Zębaczyński stwierdził, choćby to, że no Ziobro musi się już pakować, musi zbierać manatki i pakować się do Polski. Jednocześnie poseł Zębaczyński takie wyraził zdziwienie też tym, że ten proces ENA, czyli Europejskiego Nakazu Aresztowania, no, trwa tak długo. więc tutaj lekko skrytykował Sąd Okręgowy. Z kolei w drugiej części poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoleński, zapytany przeze mnie o o sondaż choćby dla Polster w kontekście tego, że niemal połowa wyborców Prawa i Sprawiedliwości chce powrotu ziobrej Romanowskiego do Polski. No, Smoliński to obrócił trochę, trochę, trochę w żart. Powiedział, że nie ma wpływu nikt na Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Dopytywałem, czy nawet prezes nie ma wpływu. Tak, poseł Smoliński twierdzi, że nikt nie ma wpływu na całą sytuację nawet prezes Kaczyński nie da tutaj rady. To była relacja Kamila Szewczyka. Bardzo dziękujemy. Oskarżony o brutalne zabójstwo łodzianki Mamuka K. ponownie stanął przed łódzkim sądem. Do śmierci 28-letniej Pauliny doszło w październiku 2018 roku w hostelu. Kobieta została pobita oraz śmiertelnie ugodzona nożem. W pierwszej instancji mężczyzna został skazany na 25 lat więzienia, ale sąd apelacyjny zmienił wyrok na dożywocie. Po kasacji sąd najwyższy nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy, żeby jeszcze raz ocenić m.in. opinie biegłych. Mówi obrońca, oskarżone adwokat Jarosław Masłowski. Na tym się musi skupić Sąd Apelacyjny w dniu dzisiejszym, analizując aktualne opinie o tym, jak odbywa karę i wszystkie przesłanki, które są związane z ewentualnie okolicznościami łagodzącymi i obciążającymi. Tego brakło w poprzednim wyroku Sądu Apelacyjnego. Brat zamordowanej Pauliny liczy z kolei na utrzymanie kary do żywocia. Oczekujemy oczywiście jedynej adekwatnej kary w roku wyroku do żywocia, aczkolwiek spodziewam się już teraz absolutnie niczego. Ciężko. Prawomocny wyrok w tej sprawie ma zapaść w najbliższy piątek. Donald Trump wykorzystuje chrześcijaństwo do celów politycznych, tak uważa ksiądz profesor Maciej Bała z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prezydent Stanów Zjednoczonych zarzucił Leonowi XIV m.in. słabość wobec przestępczości i prowadzenie fatalnej polityki zagranicznej. Trump zamieścił też w internecie grafikę, na której jest przedstawiony w roli Jezusa, który uzdrawia chorych. Dziekan Wydziału Filozofii UKSW mówi, że chrześcijaństwo dla Donalda Trumpa jest machiną, którą wykorzystuje korzystuje do swoich celów. Kompletnie nie rozumie czym jest religia chrześcijańska, mimo że sam przyznaje się do chrześcijaństwa, to jednak jest bardzo daleko od tego. Ale niestety wielu ludzi ulega mu, ale to chyba też jest problem trochę społeczeństwa amerykańskiego, który lubi czasami przeżycia, emocje, teorie spiskowe i dlatego też czasami za takimi słowami po prostu idą. Nie obawiam się Donalda Trumpa, nie jestem politykiem, głoszę Ewangelię i nie zajdę z tej drogi. Tak Leon XIV odpowiedział na słowa i grafikę zamieszczoną przez Donalda Trumpa. Papież dodawał też, że jego przesłanie ma na celu głoszenie pokoju i kieruje je do wszystkich na świecie. Setki uziemionych samolotów, przede wszystkim w Niemczech. Piloci Lufthansa przez dwa dni strajkują walcząc o lepsze warunki pracy. Koncern znalazły zastępstwa tylko dla niewielkiej części połączeń. Strajk dotyka nawet ponad 100 tysięcy pasażerów, a zakończy się we wtorek o północy. To były informacje Polskiego Radia 24. Na Pomorzu Zachodnim możliwy dziś jeszcze przelotny deszcz. W nocy za to padać nie powinno, ale na Subalszczyźnie i Podkarpaciu możliwe są przymrozki. Na pozostałym obszarze od 4 do 9 stopni w nocy. Nad morzem z kolei może silnie powiać. Klima. W lasach w województwie zachodniopomorskim, lubuskim i części Wielkopolskiego duże zagrożenie pożarowe. Umiarkowana jakość powietrza miejscami na południowym zachodzie. Na pozostałym obszarze kraju powietrze głównie dobre, a na południowym wschodzie bardzo dobre. Do końca dnia można normalnie korzystać z prądu. Klimat. 6 minut po godzinie osiemnastej. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Wybory na Węgrzech wybrała Tisa Petra Modziara. Ugrupowanie może utworzyć większość konstytucyjną w parlamencie i o tym już teraz. Debata dnia. A gośćmi debaty są Paweł Królikowski, politolog. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Doktor Andrzej Janusz, politolog, Instytut Piłsudskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam. Według ostatnich wyników, policzonych głosów, TISA może liczyć na 138 mandatów w parlamencie Węgier, który liczy 199 miejsc. Na koalicję, której przewodzi Wiktor Orban, dostaną raptem 55 mandatów. Trudno tu mówić o zwycięstwie, tu raczej można mówić o miażdżącym zwycięstwie. O czym to świadczy, panie doktorze? No zdecydowanie. Znaczy, no tutaj jest oczywiście kilka elementów na to się złożyło. Znaczy, na pewno z jednej strony sposób naturalny zmęczenie długotrwałym okresem rządów Wiktora Orbana. Znaczy, mamy ciągłość yy, prawda, 16 lat. Jeszcze wcześniej, przypomnijmy, Wiktor Orban był 4 lata też premierem, później miał, można powiedzieć, przerwę, był w opozycji. W związku z tym, no, to w sposób naturalny jest tak, że jest pewne zużycie władzą, władzy, to, to, to jest naturalne. Urodziły się, przyszli młodzi ludzie, którzy w ogóle nigdy nie pamiętali za swojego życia, że ktoś inny rządził niż Orban. W związku z tym, zresztą widać było to w, w, w tych wynikach, w analizach. No zdecydowana większość, ponad 90% młodych Węgrów głosowało na, na Tisę. W związku z tym to jest taki naturalny, bym powiedział nawet trend. I teraz oczywiście mamy teraz na, na kolejne elementy, to znaczy no, sam program Orbana. Znaczy, po pierwsze... Yy, Węgry z, znajdują się w dużym kryzysie gospodarczym, ekonomicznym, to znaczy z państwa, które... Yy, no. Stosunkowo nieźle funkcjonowało. Dzisiaj wskaźniki gospodarcze pokazują, że Węgry de facto są w zasadzie na samym końcu Unii Europejskiej. W związku z tym myślę, że te, te no, jak to się mówi, głosowanie portfelem zawsze ma duże znaczenie. Orban nie miał się czym tutaj, nazwijmy to, wykazać i w dużym stopniu ustawił te wybory w kategoriach bezpieczeństwa. To znaczy, jego, jego, jego przekaz to było bezpieczeństwo, tylko że jak on nie rozumiał. I tutaj jakby Prawda, cała, cała cała, się ciekawa bardzo sytuacja rozwinęła. To znaczy, Wiktor yy, yy, Orban zdefiniował, że bezpieczeństwo Węgier to są dobre relacje z Rosją. Tak? I to był jeden z jego podstawowych tych, tych elementów. I teraz widać, że społeczeństwo węgierskie, większość tego społeczeństwa węgierskiego kompletnie się jakby z tym jego przekazem yy, nie zgadza. To znaczy... U, u, większość uznała, że bezpieczeństwo to są dobre relacje z Unią Europejską. To jest po pierwsze. I jakby To jest jakby ten element, który daje i, i gospodarcza, ale i też bezpieczeństwo w kategoriach takich e, politycznych. E, I ciekawa sprawa. Myślę, że wizyta wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, J.D. Vansa, na którą Orban bardzo liczył. Pamiętamy no, ten wiec, na którym J.D. Vance prawda, dzwonił do Donalda Trumpa i tą, tą komórkę na głośno mówiącym mówił i Trump prawda, wspierał Orbana. No, okazało się, że to już jest kolejny polityk, bo, bo to nie jest pierwszy polityk, który no, można powiedzieć taki swoisty pocałunek śmierci. To znaczy to poparcie Donalda Trumpa dla Wiktora Orbana okazało się... E, niewystarczająca, a myślę, że prawdopodobnie nawet mu zaszkodziło. Rozumiem, że to wsparcie ze strony Karola Wrockiego również nie pomogło, ale o tym za chwilę. Chciałbym najpierw zapytać, to jest tak, że to młodzi zdecydowali o wyborze Młodziara i czym on tak naprawdę porwał e, samych Węgrów, osiągając tak dobry wynik, nie mając wsparcia choćby nawet ze strony wolnych mediów, których no, na, na Węgrzech nie uświadczymy. Tutaj są dwie, dwa aspekty, bo rzeczywiście, tak jak pan doktor wcześniej wspomniał, młodzi głosowali i to było jasne, że zmęczenie systemem orbanowskim, tym wszystkim, co się dzieje na Węgrzech, tym, w jaki sposób Węgry są postrzegane na świecie, to było coś, był, był to jeden z czynników, które wpłynęły na to, jak głosowała młodzież. I to tutaj jakby widzimy tę przeważającą, przeważającą, miażdżącą przewagę, e, jeśli chodzi o, o Tisse nad Orbanem w tym, w tym elektoracie najmłodszym. Natomiast tu rzeczywiście warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że to jest człowiek, który odrobił lekcję, on jeszcze jako e, taki e, wychodzący z tej e, ekipy orbanowskiej, nawrócony, człowiek, który wie, wie, jakie tam błędy zostały popełnione, budujący nową siłę polityczną, e, człowiek, który wygląda niezwykle młodo, atrakcyjnie, dynamicznie i tak dalej, On był bardzo dobrym targetem, jeśli chodzi o, e, o tę głosującą młodzież. No i znowu, to jest człowiek, który wyszedł właśnie ze środowiska Fideszu. To jest człowiek, który mógł powiedzieć, ja wiem jakie tam grzechy popełnialiśmy, wiem jak to trzeba naprawić, jestem gotowy teraz skrupulatnie to wszystko po sobie posprzątać. Więc to będzie też człowiek, który będzie łączył pewne mosty. I takie, nie, nie, nie, nie, nie boimy się tego słowa, jednak Węgry są bardzo konserwatywne. Niektórzy śmiali się, że w tych, w tych wyborach mieli do wyboru bardzo konserwatywną partię Or Orbana, partię narodową i mniej konserwatywną partię Partia Madziara, tak? Więc jakby on będzie tym takim soft-orbanem w pewnych aspektach, których Węgrzy doceniali Orbana, jeśli chodzi o jego sposób rządzenia właśnie taki twardą ręką, pewne wartości konserwatywne, ale z drugiej strony właśnie ten zwrot w stronę Brukseli. Niuansowanie pewnych rzeczy, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, bezpieczeństwo, to będzie coś, co, co, co z naszej perspektywy, z perspektywy Unii Europejskiej, z perspektywy Polski nam otwiera nowe możliwości, a z jeszcze jednej strony Węgrom wraca taką świadomość, że znowu jesteśmy w tej europejskiej grze, ale w tym mainstreamie europejskim, a nie będziemy, tak jak to ciągle nas postrzegano, hamulcowymi, sypiącymi piach w tryby różnych działań wspólnych Unii Europejskiej. Czy to będą sankcje na Rosję, czy to były kwestie gospodarcze, czy to były kwestie imigracyjne, czy kwestie zielonej polityki. Węgry zawsze się pojawiały w roli tego, tego hamulcowego. Więc być może to też jest to kolejny z aspektów, że na pewno w Budapeszcie, bo to w Budapeszcie słychać dość wyraźnie, prowincja może trochę mniej, ale Budapeszt miał już tego, tego dość. Można się spodziewać, że nowy przywódca będzie rozliczał starą ekipę i już teraz młodzież alarmuje, że szef MSZ-u pali dokumenty, że należy jak najszybciej wprowadzić te zmiany, no bo trudna sytuacja się wydarza. Pamiętam, kiedy Koalicja Obywatelska dochodziła do władzy, tam był ten głos właśnie rozliczania poprzedników. Na Węgrzech można spodziewać się czegoś podobnego, panie doktorze? Tak, zdecydowanie, dlatego, że można powiedzieć, że Viktor Orban no, przez te 16 lat ostatnich w dużym stopniu, jak to się mówi, zabetonował system polityczny na Węgrzech. W związku z tym teraz no, nowa, nowa władza będzie w moim przekonaniu musiała szybko jakby wejść do urzędów i na pewno będzie duży element, jakby oczekiwanie jest na rozliczenie poprzedniej władzy. To był jeden z elementów, na których TISA, prawda, osiągnęła tak dobry wynik. W związku z tym nie wyobrażam sobie, żeby tych rozliczeń nie było. Zresztą to Madziar już, już zapowiada. A po drugie, to jest też ważny element, że nowa władza musi, jakby mówiąc pros, uchwycić narzędzia sprawowania władzy. Bo wszystkie ważniejsze instytucje są w dużym stopniu opanowane przez ludzi związanych z Fideszem. I teraz, żeby no są bardzo duże oczekiwania społeczne. I Czyli żeby, co, żeby... sądy, yy, nie wiem, na Ta, wzór Trybunału Konstytucyjnego. Tak, służby, no, no, media też i tak dalej, no to to jest jakby, to znaczy moim zdaniem yy, to co widzieliśmy w Polsce w 2023 roku, no też jakby, prawda, po, po 8 latach z kolei sprawowania władzy przez obóz Prawa i Sprawiedliwości, to tutaj będzie jeszcze bardziej, prawda, po tych 16 latach Orbana, proces będzie bardzo podobny. Będzie bardzo podobny, przy czym ja przewiduję, że on będzie bardziej twardy, jeszcze brutalny, bo Orban ludzie Orbana się będą oczywiście bronić. Zwróćmy uwagę, prezydent też jest przecież związany z Fidesem. Oczywiście on, on ma trochę inną pozycję, bo on jest wybierany nie w wyborach powszechnych. Już dzisiaj Madziar de facto zaapelował, żeby on się w ogóle podał do dymisji, że oni chcą zmienić konstytucję w ten sposób, mm -hmm. żeby prezydent w zasadzie zakończył za chwilę swoją misję, będą, nie wiem, system polityczny zmieniać. Być może w ogóle y, zmienią w konstytucji, nie wiem, y, może w ogóle nie będzie funkcji prezydenta, będzie system bardziej kanclerski. To są wszystko wielkie znaki zapytania, natomiast na tej fali, którą, którą uzyskał y, Madziar, no on, on w moim przekonaniu będzie chciał szybko jakby te pewne rzeczy rozstrzygnąć, dlatego, że też trzeba mieć świadomość. TISA to jest takie swoiste pospolite ruszenie. To znaczy, to jest, tak, to jest, tak, to jest coś takiego, że Przede wszystkim i wyborców, ale i to środowisko, to ugrupowanie, które się udało stworzyć. Jego najważniejszą kwestią było to, że udało się stworzyć jedną listę. Do tej pory Orban przez wiele lat, on rozgrywał te różne środowiska opozycyjne. One, one szły na kilku listach i, i przeordynacji wyborczej, która e, e, z, zdecydowanie jakby e, promuje premiuje duże ugrupowania, to dlatego Or Fidesz między innymi przez te ostatnie mhm. cztery wybory wygrywał. Bo nawet jakbyśmy, yy, były takie sytuacje, że jakbyśmy nawet głosy yy, opozycji węgierskiej zebrali razem, to nawet wcześniej być może by doszło do tej zmiany, ale opozycja była rozbita. Czyli Teraz to jest to... takim pospolitym ruszeniem. Jeszcze jedno zdanie. I w związku z tym ten program w dużym stopniu przeważał program negatywny. To znaczy, zebraliśmy się po to, żeby przede wszystkim Orbana odsunąć od władzy. Natomiast ten program pozytywny w tej chwili, no to będzie ciekawe, to będzie też znak zapytania, on się będzie w tej chwili kształtował. Czyli zjednoczenie, głosowanie portfelem, duże oczekiwania i niełatwe przejęcie władzy, ale jednocześnie większość konstytucyjna pozwala na to, żeby te zmiany wszystkie chyba wprowadzić. Tak, dlatego wydaje mi się, że to, to niełatwe przejęcie władzy jednak nie będzie takie niełatwe. To znaczy trudniejsze byłoby, gdyby rzeczywiście zabrakło większości konstytucyjnej, bo w tej chwili Madzier może sobie zacząć układać, czy przywracać pewne instytucje, czy układać te instytucje po nowemu i rzeczywiście z tą większością konstytucyjną odbudowywać, czy, czy przebudowywać te Węgry na swoją modłę. Bo rzeczywiście mogłoby być tak, że w sytuacji, kiedy on wchodzi w orbanowskie instytucje, kiedy on wchodzi w orbanowski system, nie ma tej większości konstytucyjnej, nie ma możliwości zmiany, to mielibyśmy do czynienia z zabetonowaniem i taką właśnie niemocą. Trochę to tak naprawdę, ja przepraszam za porównanie, ale trochę to tak naprawdę obserwujemy czasami w Polsce, gdzie pewne zostały pozostawiane pułapki. Donald Tusk może, chciałby coś z opozycją, pozmieniać po swojemu, ale ma pewne rzeczy, które pozostały. Nie można ich zmienić ze względu na niewystarczającą większość parlamentarną. No, widzimy trwający spór wokół Trybunału. trybunału chociażby. Mhm, tak. I w związku z tym y, zostaje to jak, jako pewien spadek po poprzedniku i trzeba, było w ramach tego, trzeba by było w ramach tego spadku funkcjonować. Także Maziar ma tutaj zdecydowanie ułatwione zadanie i to jest moim zdaniem wielka ulga dla, dla jego, dla jego y, ugrupowania. Natomiast rzeczywiście teraz to, co będziemy obserwować, bo pewne rzeczy pewnych rzeczy się nie będzie dało zmienić od pstryknięcia palcem. Są mhm. takie rzeczy, które już są kontrowersyjne. Słyszeliśmy dzisiaj, że ta na przykład to uniezależnianie Węgier od rosyjskich źródeł energii, to nie jest proces, który ze względu na bezpieczeństwo energetyczne Węgry mogą zrealizować od tak. Jeśli chodzi o politykę wobec Ukrainy, to też nie jest tak, że to się nagle zmieni od pstryknięcia palcem, bo pewne nastroje społeczne i pewne rzeczy Maziar będzie chciał wyczuwać. Także będziemy obserwować, bo ten program, tak jak słusznie pan doktor się zauważył, słusznie pan doktor zauważył ze względu na wszystkie e, części składowe, które są w tis -y, no on będzie musiał być bardzo e, nazwałbym go e, e, wieloraki, różnorodny i taki e, pomieszany, bo tak jak powiedziałem, sam, sam Maziar jest konserwatystą z Fideszu, nowym nawróconym konserwatystą, ale mimo wszystko. No ale tam mamy do czynienia z różnego, różnego rodzaju innymi siłami, zarówno w zakresie ekonomii, jak i w zakresie poglądów społecznych. Także to będzie bardzo ciekawe, co się w ciągu tych najbliższych kilku miesięcy w Utapeszcie będzie działo. I na to wszystko mamy w Polski. Jedyne co zostało Zbigniewowi Ziobrze to powrót do kraju, tak na naszej antenie mówił Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej.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 No myślę, że nie, to znaczy jeszcze jest jedno miejsce, tylko nie wiem jak się tam przetransportować, bo jeśli dobrze rozumiem sytuację prawną, to w tej chwili jest to utrudnione, ale zakładam, że być może im się jeszcze jakoś w tych dniach ostatnich fideszowych uda, to znaczy Waszyngton, bo wydaje mi się, że Donald Trump nie będzie taki skory, żeby nam wydać później Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego, także moim zdaniem to jest ta destynacja, którą, którą wybiorę obu panów. Panie doktorze, jaki los czeka Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego, pańskim zdaniem? Znaczy, oczywiście to... To jest y, bardzo, bardzo trudne pytanie i, i odpowiedź no, zależy od ich w dużym stopniu osobistych decyzji. To znaczy ja uważam, że tutaj y, ja bym trochę rozróżnił. Znaczy, Oni są moim zdaniem troszeczkę na innej w tej chwili pozycji, dlatego że za byłym ministrem, wiceministrem Romanowskim jest już wydany europejski nakaz aresztowania, natomiast za Zbigniewem Ziobro nie jest wydany. W związku z tym to jest dosyć istotna różnica. W związku z tym gdybym tutaj wszedł w, roli, w rolę doradcy, jakby tak analityka doradzać w kategoriach politycznych, to ja myślę, że z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości nie zdziwiłbym się, gdyby Prawo i Sprawiedliwość w jakiś sposób namawiała Zbigniewa Ziobry, żeby on jednak taki czy inny sposób wrócił do Polski, stawił się tutaj. Myślę, że czas dla prawników równolegle mógłby być taki, że na przykład byłaby negocjowana wysoka kaucja, mówimy, że jest kwestia jego no, zdrowia, na pewno badania lekarskie by udostępnił. Być może sąd uznałby, że wysoka kaucja w połączeniu właśnie z tymi badaniami lekarskimi spowodowałaby, że no, ziobro w Ziobro no, nie poszedłby do aresztu, tak? Natomiast no, by, by poddałby się procedurom prawnym. Ale to jest oczywiście wybór jego bardzo osobisty, bo nie wiemy do końca, w jakim wiemy, że no ma, ma, miał te różne kłopoty zdrowotne. Pytanie, czy to się poprawiło, czy się nie poprawiło i tak dalej. Natomiast w przypadku wicemisra Romanowskiego, no to tutaj moim zdaniem już on, on w tej chwili już ma inny status i być może rzeczywiście może się rozglądać za ewentualnie jakimś, jakim, jakimś innym miejscem. Natomiast kierunek Stany Zjednoczone. No nie wiem, czy Stany Zjednoczone, mimo wszystko, mimo tego, że jest administracja Trumpa, ale to jest tak sprawa o takim jakby kalibrze, no że nie wiem, czy Stany Zjednoczone jednak podjęłyby się przyjąć w tej procedurze takiej no, azyl polityczny. A Romanowski i Ziobro są obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości? Wygodniej byłoby dla PiSu odciąć się od tych polityków? Czy Ziobro jest takim, to jest taki kaliber, że no, odcięcie się od niego byłoby trudne? No, przypomnę, że Zbigniew Siobro przecież miał własne ugrupowanie. Byłoby niemożliwe wręcz. To znaczy wydaje mi się, że w tej chwili, kiedy poszliśmy już na rację, że to jest męczennik i tam mieliśmy w różnych naszych mediach tożsamościowych łączenia z nimi, zrobiliśmy go bohaterem, że on ucieka przed reżimem Tuska, to jest już w tej chwili niemożliwe. To byłaby wolta taka o 180 stopni, która rzeczywiście spowodowałaby, że ta wiarygodność spadłaby do, do, do zera w tym przypadku. Znaczy nie można by już było z niego robić męczennika, co wydaje mi się politycznym problemem, bo jeżeli rzeczywiście ten proces transmitowany pewnie we wszystkich możliwych stacjach i, i tak jak to już było z przyjazdem i przylotem Ziobry do Polski, mielibyśmy spektakl polityczny, to dobrze rozegrany ten spektakl polityczny działałby na korzyść Tuska, a nie na korzyść, a nie na korzyść Prawa i Sprawiedliwości. No i tutaj jakby wydaje mi się, że podejście racjonalne rzeczywiście mogłoby sprawę załatwić i zamknąć szybko, bo pozbylibyśmy się problemu, mówiąc językiem Jarosława Kaczyńskiego. Ziobro by rozpoczął jakąś tę sprawę, znając opieszałość polskich sądów, to ta sprawa by trwała latami, w związku z tym wyrokiem by się to nie skończyło, Różne różnego rodzaju zagrywki moglibyśmy w tym czasie stosować, pokazywać, że ten Ziobro jest tutaj prześladowany, byśmy płacili jakieś kaucje, zbiórki można by było organizować. No, fantastyczna gra do, do rozgrywania politycznej. I to można by było wykorzystać, tylko trzeba popatrzeć na interes osobisty Zbigniewa Ziobry, który rzeczywiście jest człowiekiem, który przeszedł chorobę. Do tego trzeba pewnej siły, nie tylko politycznej, ale siły fizycznej. Trzeba chcieć rzeczywiście coś takiego robić. Trzeba poświęcić się swój czas, swoją rodzinę i tak dalej na to, żeby stać się tym jako przedmiotem w takiej politycznej rozgrywce. No i pytanie, czy Zbigniew Ziobro ma na to ochotę, czy jednak będzie szukał innego rodzaju myślę, że w prawniczym doradztwie innego rodzaju sposobu, aby uniknąć tego powrotu i tutaj nie być tym, tą, tą kukiełką tak naprawdę albo w rękach Jarosława Kaczyńskiego Prawa i Sprawiedliwości, albo w rękach Donalda Tuska, bo siłą rzeczy w takim scenariuszu będzie rozgrywany, a podmiotowości będzie miał e, niewiele. Natomiast tak, zgadzam się, z Marci sytuacja Marcina Romanowskiego jest zdecydowanie trudniejsza, bo po pierwsze nazwisko nie to, kaliber nazwiska nie ten i, i, i je na jego sprawę pewnie wielu z perspektywy politycznej machnie ręką i to jest też jego problem. No i już na poziomie europejskiego nakazu aresztowania to wydostać się rzeczywiście będzie, będzie trudniej. Zastanawiam się, wracając jeszcze do samych wyborów na Węgrzech, czy obecność prezydenta Nawrockiego. To jasne wsparcie dla Orbana. Teraz może być problemem, kiedy Peter Modziar pojawi się w Warszawie, no i wypadałoby, żeby spotkał się z prezydentem, panie doktorze. Znaczy już wiemy, że prezydent Karol Nawrocki pogratulował Modziarowi tak. zwycięstwa, także tutaj jakby standard jest, jest dochowany. Mówił o tym, że niezależnie od tego, kto wygrywa przyjaźń i relacje Pol Polski-Węgier to są ponad tysiąc lat i, i, i musimy tutaj to to, to, mieć to na uwadze i, i naród węgierski wy, wy, wybrał i w związku z tym oczywiście polski prezydent jakby to uznaje. Natomiast oczywiście y, mamy cały kontekst tej takiej rozgrywki bardziej politycznej, ale tutaj już wchodzimy też w tą rozgrywkę ugrupowań y, stanowiących te rodziny y, na poziomie europejskim, tak? Konserwatyści ugrupowania dzisiaj mające większość w parlamencie europejskim. No i tutaj na pewno na pewno na polską politykę przeniesie się pewien taki klimat, ten, ten, który, który no wszyscy, prawda, no, którzy się interesują Polacy polityką, na pewno obserwowali to, co się działo wczoraj i co się będzie działo w najbliższych dniach na Węgrzech. I na pewno ten taki element tej zmiany politycznej i to, że premier Donald Tusk jednoznacznie popierał y, TSE, no to na pewno polski rząd i y, y, ugrupowania tworzące rząd będą to chciały dla siebie, ten taki dobry klimat zwycięstwa. Wszyscy, wiadomo, polityka y, y, sukces zawsze przyciąga. To jest jakby oczywiste. W związku z tym na pewno już to widzę, że, że na pewno premier Donald Tusk będzie to chciał wykorzystać na rzecz ugrupowań dzisiaj rządzących. No dzisiaj się już pojawia przecież wielka analiza, wielki, myślę, że będziemy świadkami w najbliższych tygodniach wielkiej debaty dotyczącej tego, czy jednak ugrupowania dzisiaj rządzące nie powinny pójść na jednej wielkiej liście, prawda? Już mówi się, że to taka polska TISA, tak? Że, że jedna wielka lista i ona na pewno by dała gwarancję, że, że władza zostałaby w taki czy inny sposób utrzymana. Także to, to oczywiście się przekłada na, na, na, na naszą politykę, Natomiast myślę, że też się bardzo pozytywnie przełoży w, w kategoriach m, relacji, yy, no, jeśli chodzi o Rosję, jeśli chodzi o, no, dla nas jakby mówiąc prost, yy, to wszystko co osłabia Rosję dla Polski jest dobre. W związku z tym te relacje, te relacje, które miał... Orban, który budował jakby z Putinem to, te specjalne relacje, no to z punktu widzenia oczywiście Polski to, że już tych relacji Węgry nie będą miały. Madziar na pewno no, pewno pewne rzeczy utrzyma, tu się zgadzam, że, że to nie jest tak, że z dnia na dzień zmieni tą politykę energetyczną. To Tego się nie da z dnia na dzień zmienić. Natomiast no, inaczej będzie e, e, akcenty stawiał. No, powiedział, że od, od Putina telefon odbierze, no bo oczywiste, ale sam do Putina nie zadzwoni. Więc no, te, no więc te relacje już już, już, już się jakby zmieniają. Także Także... No i jakoś nie. telefon Ławrowa też dziwnie milczy. To jeszcze dopytam o tę wizytę prezydenta Nawrockiego na Węgrzech. To teraz jest problem? Czy już o tym nie pamiętamy? Myślę, że nie tyle problem, bo oczywiście, że zapomnimy o tym, jak będziemy rozmawiać o naszych sprawach w kampanii wyborczej, przed samymi wyborami, to nikt nie będzie wyciągał Nawrockiemu, czy nawet tym posłom PiSu, co pojechali, że, że rzeczywiście byli u Orbana i go popierali. To znaczy, to jest kwestia długotrwała. Orban w jakiś sposób jest już nieśmiertelnie sklejony z pisem, to tego się odkleić nie będzie dało, to jest pewne. Natomiast jest to szansa, już kilku polityków i kilku komentatorów, łącznie z szefem BBN-u, stwierdzili, że jest to jakaś szansa do przemyślenia takiego podejścia Prawa i Sprawiedliwości do tej konserwatywnej międzynarodówki. Bo jak sobie Prawo i Sprawiedliwość podsumuje, jakie oni korzyści mają z tych różnych dziwnych spotkań, które odbywają z prawicowymi partiami na poziomie europejskim czy międzynarodowym, to może się czasami okazać, że to jest tak naprawdę obciążające znacznie bardziej niż dające jakiekolwiek e, przywileje czy jakiekolwiek e, korzyści na, na, na, arenie między, na, na arenie krajowej, przepraszam. I to jest właśnie jeden z tych przykładów, gdzie inwestycja w jakąś polityczną przyjaźń pod bardzo dziwnym takim e, dziwnym sojuszem e, z Orbanem, okazuje się obciążająca. Dla Karola Nawrockiego problematyczna, bo trzeba było spłacić dług wobec Węgrów, pojechać tam stanąć na tym, na tym e, wspólnym wiecu. No i koniec końców niczego nie zarobiliśmy. Także to jest ten okres dla Przemysława Czarnka, nowego sztabu Prawa i Sprawiedliwości, żeby przemyśleć, czy rzeczywiście do części z tych prawicowych partii ugrupowań warto się przyklejać w kampanii wyborczej. I do wyborów węgierskich wrócimy jeszcze na chwilę tuż po informacjach.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 Reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24. 18.31 Ewelina Kamińska, zapraszam. Po utworzeniu nowego rządu na Węgrzech politycy PiS, Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski zostaną wydani Polsce, potwierdza lider zwycięskiej partii pis Peter Magdior postępowanie w sprawie przekazania ich do Polski może jednak trochę potrwać, oceniał w naszym studiu Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej. To może się przeciągnąć, ale już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby automatycznie zadziałał mechanizm, któremu będą ci panowie poddani, czyli mechanizm europejskiego nakazu aresztowania. Jedną z przesłanek pobytu na Węgrzech Zbigniewa Ziobry jest obawa o jego życie, tłumaczył tymczasem na naszej antenie Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości. Miał wielokrotne grożenie, że go zabiją, tak? No i rzeczywiście może się obawiać, że jeżeli będzie w więzieniu, to nawet przy pewnej ochronie no może się zdarzyć, że można mu zrobić krzywdę i to niewątpliwie jest jedna z tych przesłanek, tak? Dlaczego nie chce wrócić? Śledcze obawiają się, że politycy pis mogliby opuścić Węgry po cofnięciu azylu. Prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie pismo domagając się wyznaczenia terminu posiedzenia w sprawie europejskiego nakazu aresztowania dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Resort Energii podał maksymalne ceny paliw na kolejny dzień. Jutro litr 95 na polskich stacjach może kosztować nie więcej niż 6,12 zł. Litr benzyny 98,6,70 6,70 a oleju napędowego 7,58 To najniższe ceny maksymalne od początku obowiązywania pakietu CPN, podkreśla rzecznik Ministerstwa Energii Grzegorz Łaguna.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 Zabytkowe fotele i detale pamiętające dawne czasy. Na dworcu Warszawa Główna mieszkańcy stolicy mogli zobaczyć pociąg nieśpieszny. To skład złożony z oliwkowych wagonów wyprodukowanych w latach 80. XX wieku. Taki stary pociąg to naprawdę w nim jest fajnie. Ja bym mógł prowadzić takim wielkim pociągiem. Co? jestem z tego pokolenia, rocznik 81, gdzie jeszcze w latach 90. takimi pociągami sam gdzieś tam na wycieczkach szkolnych podróżowałem, więc dla mnie jest to akurat fajnie tak trochę wrócić do dawnych czasów. Pociąg nieśpieszny wyruszy w swój pierwszy kurs z pasażerami w piątek. 33 minuty po godzinie 18. Przypomnę, że wybory na Węgrzech wygrała Tisa Petra Modziara. Ugrupowanie może utworzyć większość konstytucyjną w parlamencie, i do tego tematu wracamy już teraz w debacie dnia. Debata dnia ja tylko przypomnę, że w naszym studiu politolog Paweł Królikowski i dr Andrzej Anusz, politolog Instytutu Piłsudskiego. Panowie, ja wspominałem o tym o wyborach na Węgrzech i o pielgrzymce polityków prawa i sprawiedliwości na Węgry. Nie mówię tylko o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego, ale innych posłów Prawa i Sprawiedliwości. Tak, tę wizytę na naszej antenie skomentował publicysta wirtualnej Polski Michał Wróblewski. Miałem sam poczucie zażenowania, chociaż zwykłem nie mówić tego w takich kategoriach, jak rozmawiam z politykami Prawa i Sprawiedliwości, ale kilka dni temu jeden z uczestników takiej eskapady na Węgry, jeden z tych polityków powiedział mi, że cała partia modli się za Orbana, znaczy za człowieka, który godzi się na to, żeby Rosja bestialsko atakowała Ukrainę, który blokował pomoc dla Ukrainy i później polityk Prawa i Sprawiedliwości mówi, że jego partia modli się za Orbana i że oni trzymają kciuki za Fidesz. Jako obywatel polski byłem trochę zniesmaczony, słysząc tego typu rzeczy. No ta modlitwa chyba nie przyniosła odpowiedniego skutku, panie doktorze. No tak, znaczy no to rozumiem, że to jest jakaś, jakaś prywatna prawda, sprawa, opinia tego, tego po, posła, natomiast no, stwierdzenie, że cała partia się modli, no to rzeczywiście to już jest y, bardzo, bardzo dużo, natomiast no, w, y, no... Myślę, że tutaj troszeczkę nastąpiło jakieś pomieszanie porządków, tak to powiem delikatnie. No, no. Ale to też świadczy o tym, że jak duże emocje też te, te, te wybory na Węgrzech wzbudzają wśród polskich polityków. Panie Pawle, ale tak się pomylić, tak bardzo się pomylić, jeżeli mówimy tutaj o, o partii, która zdobywa większość konstytucyjną? Tak, to znaczy to jest kwestia tego, że jednak polityczne przyjaźnie i pewnego rodzaju ślepa wiara w pewne rzeczy potrafią nam przysłonić najbardziej racjonalną analizę. Proszę zauważyć, że to latało wczoraj po, po, po social mediach w jednej z telewizji tamtej strony po 5% przeliczonych głosów, gdzie przez chwilę Orban miał przewagę, już się pojawił tam screen z, z paskiem, że Orban jednak wygra wybory i na pochybel tym wszystkim, co pisali inaczej. W związku z tym wiara czasami jest e, e, zgubna, jeśli chodzi o taką b, b, całkowicie zaślepioną wiarę i tutaj Prawo i Sprawiedliwość wydaje mi się popełniło... Ogromny błąd, ale to powtarzam, jest doskonały przyczynek do refleksji głębszej w jaki sposób takie polityczne przejaźnie oceniać. Bo jeśli sobie podsumujemy kilkanaście ostatnich lat Wiktora Orbana, czyli rzeczywiście jakieś punktowe wsparcie, jeśli chodzi o takie kwestie poparcia Prawa i Sprawiedliwości, czy retoryki Prawa i Sprawiedliwości na poziomie europejskim, ale w większości przypadków to był hamulcowy tego, co, polityk, co, co do czego zmierzało Prawo i Sprawiedliwość. Rząd Mateusza Morawieckiego, tak? E, uniezależnienie polityki energetycznej, sankcje i twardo, twarda polityka wobec Rosji. E, Trójmorze, o którym tyle, tyle mówiliśmy swego czasu, co jest przecież spadkiem po, po Lechu Kaczyńskim. I to też było tak naprawdę na poziomie Budapesztu wielokrotnie ze względu właśnie na uzależności rosyjskie blokowane. Także z perspektywy takiego szerszego obrazu sojusz z Orbanem był irracjonalny. Był irracjonalny dla polskiej prawicy, tak, tak, dlatego tak jak mówię, wiara i jakieś takie polityczne przyjaźnie nie powinny jednak być wyznacznikiem, moim zdaniem, budowania programów wyborczych, a już na pewno nie nieporozumień politycznych na poziomie właśnie takich międzynarodowych. I po wyborach przychodzi refleksja, na co wszystko szef BBN o Słowomirce. Na portalu X pisze, węgierska lekcja powinna zostać przeanalizowana przez prawicę na różnych płaszczyznach. Jakie wnioski można wyciągnąć z tej węgierskiej lekcji dla polskiej prawicy? O, to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że to jest pytanie, które w moim przekonaniu ściśle wiąże się z tym, w jakim układzie i jak polska prawica pójdzie do wyborów za półtora roku. Dlatego, że ten scenariusz węgierski, ten podział, ta polaryzacja na Węgrzech, ona w pewien sposób przypomina polaryzację i podział w Polsce. W związku z tym naprawdę ta, z tej lekcji węgierskiej e, można wyciągnąć wiele wniosków i myślę, że przede wszystkim te wnioski będzie wyciągała prawica i myślę, że wydaje, że więcej chyba ma do wyciągnięcia, no bo prawica ta, Orban przegrał. Natomiast myślę, że też e, strona rządząca będzie, będzie pokazywała e, o czym już wspominałem, na przykład ta tendencja, żeby na jedną listę, prawda, ugrupowania rządzące stworzyły. Trzeba mi sobie to ta, wyobrazić. Ale, ale taki moim zdaniem ten przykład tis -y będzie, będzie będzie pokazywany. Także myślę, że tutaj profesor Cenckiewicz dobrze odczytuje, do, dobrze on dobrą ma tutaj intuicję. Natomiast yy, no pytanie jest oczywiście o, o kwestię, czy kontekst wsparcia przez politykę amerykańską, taki bezwarunkowy, pra, prawda, prawica powinna, jak, jak powinna to rozgrywać, czy może jednak bardziej delikatnie, dlatego, że, że to, co się dzieje na świecie, prawda, no, ja myślę, że to, to, to, co się działo w, w no, zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w, w wojnę na Bliskim Wschodzie, to, to też był jakiś tam pośrednio element, który wpływał na te wybory węgierskie. W związku z tym pytanie oczywiście za, za półtora roku, co się będzie działo w polityce światowej. Jesteśmy w czasie, gdzie historia bardzo przyspieszyła i oczywiście trudno, trudno dzisiaj mówić, co, co za półtora roku w tej polityce międzynarodowej się będzie działo. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Stany Zjednoczone w tej polityce odgrywają i będą odgrywać znaczącą, wiodącą rolę. I, i, i pytanie, na ile to zaszkodzi jednemu ugrupowaniu drugiemu pomoże. Także tutaj rzeczywiście wnioski powinny być, myślę, że jeśli prawica chce, marzy o tym, żeby, żeby wygrać wybory w Polsce, to te wnioski z tych węgierskich wyborów też na pewno powinna, powinna wyciągać. I, i, i, I ja myślę, że to, to, to będzie bardzo też ciekawy przedmiot do właśnie analiz. No sytuacja nie jest taka też zero-jedynkowa, no bo w Polsce przez blisko dekadę rządziło Prawo i Sprawiedliwość, no teraz rząd... Koalicja Obywatelska. PiS no nie jest partią, która tak jawnie opowiada się za Rosją, tak jak to robił Viktor Orban. Więc jakie tutaj ewentualnie wnioski można wyciągać? Co ewentualnie może się zmienić? Panowie wspominali tutaj, między innymi o głosowanie portfelem. Więc pytanie, czy na przykład ten element drożyzny może być tym głównym wątkiem, który będzie ciągnął tę kampanię? Absolutnie. To znaczy, ja zacznę od tego, co, z czego wniosek płynie... Najprostszy, przestać się oglądać na wszelkiego rodzaju międzynarodówki, bo poparcie nawet najpotężniejszych ludzi na świecie dzwoniących do ciebie na konwencji nie oznacza, że automatycznie te wybory wygrałeś. A wydaje mi się, że prawo i sprawiedliwość czy inne ugrupowania polskiej prawicy, to skłonność do tego, żeby do Trumpa zadzwonić na swojej konwencji, mogłyby mieć. Jakby wskazuje na to, że, że mogłoby się tak zdarzyć, że może by się nam tu przydał J.D. Vance w tej kampanii. Więc jest to lekcja taka, że J.D. Vance najprawdopodobniej by się nie przydał i może być takim pocałunkiem śmierci. Więc to jest coś, co na pewno da się przełożyć jeden do jednego. Natomiast druga rzecz jest taka, że jednak sprawy wewnętrzne, jednak myślenie o tym, że ta kampania będzie rzeczywiście skupiona powinna być skupiona wobec tych problemów, które mamy, bo, bo, bo drożyzna to jest jedna rzecz, problemy w służbie zdrowia to jest druga rzecz, wymiar sprawiedliwości, o którym za chwilę e, e, mieliśmy rozmawiać, to jest rzecz trzecia. Także takie sprawy, które mogą poruszać wyobraźnię znacznie bardziej na tym poletku krajowym. Ja wiem, że to fajnie się dyskutuje o sprawach międzynarodowych, pokazuje się gdzieś tam Trumpa, cieśninę Ormus, ale koniec końców ludzie, zwłaszcza ci zwykli ludzie m, żyjący codziennym życiem mają trochę bardziej przyziemne potrzeby i trochę bardziej przyziemne postrzeganie polityki. Tak, I taki... ciśnina Ormus pływa na na cenę Oczywiście, na w ale, ale proszę pamiętać, że jeżeli my będziemy mówić, że, że rozwiązanie automatycznie, magicznie cieśnieny orbus spowoduje, że te ceny benzyny spadną, to też jest nie, nie do końca prawda. I w związku z tym my musimy patrzeć w stronę Donalda Trumpa z nadzieją, że on ten, ten temat rozwiąże. W związku z tym to jest ta lekcja, która płynie wydaje mi się z węgierskich wyborów, że TISA zorganizowała się. Robiła swoje, nie, nie oglądała się trochę na to poparcie ze wschodu, zachodu, Brukseli i tak dalej, mimo że im się próbowano, im próbowano przyklejać, von der Leyen i tak dalej, wiadomo, ale zrobiła swoje, więc jeżeli tutaj doradzając już opozycji, opozycja rzeczywiście chce wygrać, no to trzeba robić swoje, nie patrzeć w tej chwili na trendy europejskie, zwłaszcza na tę prawicę, która, ta moda może szybko przeminąć, biorąc pod uwagę, jakim tempie Donald Trump zaczyna robić już wszelkiego rodzaju szaleństwa, to w 27 roku może być to całkowicie skompromitowana formacja, jeśli chodzi o alt-right globalny, będzie trzeba wymyślić coś nowego, jakiś alt-right, -alt więc jeżeli PiS, zechce się w, tylko i wyłącznie podczepić pod ten pociąg, narzekać na y, proekologiczne zmiany i krzyczeć o tym, że trzeba zrywać panele fotowoltaiczne, to może nie wystarczyć do tego, żeby, żeby wygrać wybory. Właśnie to, to, to ta lekcja z Budapesztu dla polskiej prawicy jest taka, że pora na program pozytywny, którego w tym momencie, półtora roku przed wyborami, jeszcze nie ma. Sięgam pamięcią, ale chyba kandydat na premiera jeszcze tych paneli fotowoltaicznych ze swojego domu nie zdjął. Y, zostawiając to, y, to jak określić w takim razie y, Działanie pana prezydenta, do którego trafiły dokumenty związane ze ślubowaniem sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jednak rzecznik pana prezydenta stwierdził, że nie mają one żadnej mocy prawnej, panie doktorze. Tak, znaczy to jest kolejna odsłona tego serialu, Ja bym to już nazwał, który wokół Trybunału Konstytucyjnego się toczy. Znaczy ja zacznę może od jednego pozytywu, który, który ja widzę w całej, w całej tej nowej odsłonie. To znaczy pozytyw moim zdaniem jest taki, że zarówno obóz rządzący, jak i opozycja, ale przede wszystkim obóz rządzący zmienił jakby filozofię podejścia do Trybunału Konstytucyjnego. To znaczy po czasie, kiedy de facto obóz rządzący starał się pomijać Trybunał, uznawać, że go faktycznie nie ma. Pamiętamy, że w poprzednim budżecie pieniędzy nie było na wypłaty dla sędziów Trybunału. No już w tym budżecie pieniądze się znalazły. To był taki pierwszy dla mnie sygnał, że jednak obóz dzisiaj rządzący zmienił zmienia filozofię i chce jakby obsadzać, zacząć obsadzać stanowiska sędziów. Pamiętamy, że nie obsadzał tego, prawda, w sposób taki naturalny w momencie, kiedy poszczególni sędziowie odchodzili, tylko no doszło do sytuacji, że było sześć wakatów. W związku z tym to już na piętnaście na miejsc w Trybunale Konstytucyjnym no to rzeczywiście to już zrobiła się bardzo duża wyrwa. Wiemy, że Trybunał żeby w pełny skład to jest jedenastu sędziów. W związku z tym widać było, że tutaj jest potrzebna decyzja. I decyzję oburządzący podjął. I moim zdaniem to jest decyzja dobra, pragmatyczna, ale dobra w tym sensie, że obie strony tego sporu, tak można powiedzieć, uznają, że Trybunał jest tą instytucją, jest tym sądem konstytucyjnym, którym ma przed sobą przyszłość, tak bym to określił. Natomiast przechodząc do jakby tej rozgrywki, no to już oczywiście tutaj mamy, jakby nazwijmy to pewne dzielenie tej sytuacji, dlatego że yy, Pamiętamy, że, że za chwilę będą kolejne dwa wakaty w, w tym, w Trybunale i myślę, że prezydent Karol Nawrocki oczywiście miał tego pełną świadomość, że w momencie, kiedy prawda, znalazłoby się ośmiu już wybieranych przez dzisiaj większość rządzową sędziów, no to doszłoby do takiej sytuacji, że obecna, obecna koalicja uzyskałaby wpływ na ośmiu sędziów, no bo dzięki, myśląc z kategoriami, poprzednich, czyli Prawa i Sprawiedliwości, które obsadzało prawda, Trybunał Konstytucyjny. W związku z tym widać, że y, zarówno dzisiejszej opozycji, jak i samemu prezydentowi, on chce mieć wpływ pewien na, na, na skład Trybunału. W związku z tym przyjął strategię taką, że obsa y, przyjął ślubowanie od dwóch sędziów no, wiemy jak argumentował, no bo, że za jego kadencji, prawda, były te dwa wakaty, no to on uznał, że jak za mojej kadencji były dwa wakaty, to ja dwóch sędziów dopuszczam. Oczywiście tutaj dokonał pewnego wyboru, yy, który no, oczywiście ma jak pewien charakter polityczny, to znaczy osobę wskazaną przez Polskie Stronnictwo Ludowe i, i, i Polskie 2050 yy, przyjął od nich ślubowanie. Yy, to też jakiś, rozumiem, pewien gest jakby polityczny wobec, wobec tych środowisk. Natomiast w sytuacji tych czterech sędziów tego, tego nie zrobił. I teraz ja myślę, że tutaj yy, znów obóz rządzący się pospieszył. To znaczy ja uważam, że ta cała sprawa tego, tej, tej uroczystości, która się odbyła w sali kolumnowej, moim zdaniem obóz rządzący przynajmniej powinien poczekać do 15 kwietnia, bo wiemy, że do 15 kwietnia prezydent ma obowiązek wyrazić swoje stanowisko wobec ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, bo wiemy, że prawda PiS złożył do Trybunału Konstytucyjnego zapytanie dotyczące właśnie wyborów. I wtedy jakby po 15, to wtedy już by była jakby sytuacja moim zdaniem taka medialnie, politycznie prostsza. Natomiast prezydent zawsze, i teraz i teraz już to zresztą rzecznik prezydenta i sam prezydent mówi, przecież ja nie powiedziałem, że nie przyjmę tego ślubowania od tych czterech. Ja sprawdzam. Ja sprawdzam. Do 15 tak naprawdę mam papiery na to sprawdzenie, no bo czekamy na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście wiemy, że to jest gra polityczna. Polityczna no, tutaj no więc właśnie. Pan, na się uśmiecha, no ale to jest jakby, no ale to argumenty polityczne się, się przejawiają. No ale teraz... mówimy tutaj o Trybunale Konstytucyjnym, który ma też patrzeć na ręce władzy, więc dlatego zastanawiam się jak długo można taką grę e, prowadzić. E, panie Pawle. No nieskończoność, to znaczy w tym momencie sytuacja jest bardzo prosta, ponieważ w zależności od tego, jaki mamy układ sił w parlamencie i układ sił w trybunale, to będziemy go popierać, nie popierać. Jeszcze tak się poskładało, że akurat kiedy jedni wybiorą teraz swoich przedstawicieli do trybunału, czyli Koalicja Obywatelska, to za chwilę prawica ma szansę wygrać wybory. W związku z tym, jak w 27 roku PiS wygrałby wybory w jakimś tam składzie z Konfederacją, to tego trybunału może po prostu nie uznawać, tak jak Donald Tusk nie uznawał przez półtora roku i w wyniku, wyroków nie drukował, wcześniej była ta Szydło nie uznawała i nie drukowała wyroku i tak dalej, i tak dalej, tak się możemy przerzucać. Problem polega na tym, że w związku z tym, że to tak gładko poszło, że y, jakoś społeczeństwo za bardzo nie protestowało w tej kwestii, można było nie uznawać, nie drukować i tak dalej, wszyscy machnęli ręką na ten Trybunał, no to w tej chwili jest to instytucja, która oczywiście ona jest umocowana konstytucyjnie, ma całe obudowanie, jeśli chodzi o y, y, funkcjonowanie, natomiast nie ma żadnego mandatu społecznego. Nikt nie stanął w obronie tego Trybunału Konstytucyjnego, nikt tam nie da i tak dalej, w związku z tym można go było odrzeć całkowicie godności. odarto go teraz, teraz się go odziera dalej, bo to ślubowanie było jednak jakimś telewizyjnym cyrkiem za przeproszeniem. No. Pre prezydent tam powinien być, oczywiście powinien odebrać to ślubowanie, ale to jest cyrk na życzenie prezydenta który nie ma żadnych kompetencji, nigdzie żadnych prerogatyw nie ma wpisanych do tego, żeby decydować, czy on może odebrać, czy to ślubowanie, czy nie. Ustawa mówi jasno, ma to ślubowanie odebrać. Rzeczywiście można było poczekać do tego 15 kwietnia, wtedy tych argumentów byłoby mniej, ale chodziło o to, żeby prezydenta wciągnąć w polityczną pułapkę i dalej się bawić. W związku z tym, ja przepraszam teraz za chwilowy patos wszystkich państwa, bo akurat się doskonale złożyło. Prezydent Karol Nawrocki wyeksmitował okrągły stół ze swojego pałacu, więc on teraz stoi na neutralnym gruncie. I to jest świetna okazja, żeby wykorzystać ten mebel, spotkać się, pogadać na temat konstytucyjnego resetu Trybunału Konstytucyjnego, złożyć podpisy, tam sobie e, podpisani życzą krwią i tak dalej, żeby ten Trybunał w nowym, w nowej formie zaczął funkcjonować i był być tym, czym być powinien dla, dla Polski według polskiej konstytucji, czyli sądem konstytucyjnym, a nie przerzucanym z lewa do prawa gorącym kartoflem traktowanym tak bardzo, bardzo... Bardzo pobłażliwie, a w pewnym momencie wręcz pogardliwie. Także uważam, że jeśli nie zrobimy tego resetu, to ten trybunał przez następne lata będzie takim, taką zabawką polityczną, do tego, żebyśmy się kłócili. A czy zastawiono pułapkę na sędziów, bo oni teraz dwa razy może będą ślubować, bo już ślubowali raz pisemnie, a teraz Karol Nawrocki ich wezwie. W związku z tym, jak dwa razy, to czy są prawidłowymi tak, sędziami? Tak. No więc znowu teraz tak. minister Bogucki może powiedzieć, że to są antysędziowie, więc mamy już neosędziów, paleosędziów i antysędziów. Więc mamy do czynienia z absolutnym cyrkiem, który powtarzam jeszcze raz, nie służy polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, także albo kilka, kilkanaście kroków wstecz, albo dalej będziemy mieli sytuację nie trybunału. No trochę mnie martwi to, że ten okrągły stół cały czas w Polsce jest potrzebny. Panowie, zostając jeszcze przy panu prezydencie, to pan prezydent Karol Nawrocki skorzystał z prawa łaski w stosunku do Weroniki Krawczyk. Ta pani zgodziła się na to, żeby jej dane podawać do opinii publicznej. Według mediów w 2016 roku Weronika Krawczyk usłyszała od prowadzącego jej ciążę lekarza, że jej nienarodzony syn ma zespół Downa. Lekarze wielokrotnie nie ją do dokonania aborcji, ale kobieta stanowczo odmówiła. No i opowiedziała o tym na forum internetowym, do tego jeszcze odradzała korzystania z usług tego lekarza. Ten z kolei ją pozwał o zniesławienie, no i wygrał. Teraz pan prezydent postanowił tę kobietę ułaskawić. Proszę posłuchać, jak tę sprawę na naszej antenie komentował Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości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 osoby wierzące. Ja wiem, że pani Weronika jest osobą wierzącą niedalekiego starogardu pochodzi, więc wiem o niej. Dla niej to był szok, tak, że ma dokonać aborcji dziecka. No i kazało się, że to dziecko jest zdrowe, więc napisała o tym, jak ktoś tam się pytał, co o tym lekarzu sądzą. No to nie, nie znam dokładnego wpisu. Kantezie nie poleciła, że tak powiem, tego lekarza jako wiarygodnego. No i moim zdaniem, no za to nie można na, yy, że tak powiem, no, doprowadzi do tego, że ktoś będzie musiał miesiąc czy dwa miesiące, nie wiem jak tam zamienione by to było, bo nie znam tego dokładnie wyroku, ale pewnie by to było między miesiącem a dwoma miesiącami pozbawienia wolności. Panie doktorze, to ja zapytam inaczej, czy to ułaskawienie wpisuje się w politykę pana prezydenta? Myślę, że tak. Znaczy ja, ja, ja nie jestem zdziwiony, że no, teraz jakby dowiadując się o kontekście tej całej sytuacji, dlatego, że prezydent Karol Nawrocki jednoznacznie zawsze i też w kampanii wyborczej o tym było, do tego się odnosił, opowiada się za życiem i za ochroną życia, w związku z tym yy, yy, odbieram to prawo łaski, to ułaskawienie w kategoriach właśnie takiego opowiedzenia się za po stronie kobiety, yy, która, która jakby chroniła życie i która jakby ten kontekst ochrony życia to tutaj, tutaj ma jakby podstawowe znaczenie. Także yy, ja w, w takich, takich kategoriach ty, ty, takiego przekazu tutaj nie jestem zdziwiony. Panie Pawle? absolutnie się podpisuje, to znaczy to jest umiejętne rzeczywiście wykorzystanie sprawy, zwłaszcza, że to, patrząc na e, wysokość tego wyroku przeprosiny, prace społeczne, to szkodliwość społeczna jest niska, natomiast tak bardzo bezdusznie to traktując, to, to tak, to politycznie to jest znakomity ruch Karola Nawróckiego skierowany do, do, do odbiorców jego, jego e, środowiska. Natomiast jeśli patrzymy w szczegóły tej sprawy, to rzeczywiście e, daj Boże, żeby tylko takie o takich ułaskawieniach, żebyśmy tylko o takich sprawach musieli dyskutować, bo jest to, tak jak mówię, sprawa pewnego kwestii sumienia, którą każdy sobie rozstrzygnie. Ja oczywiście nie czytałem tych wpisów, więc nie mam pojęcia, jak pani Weronika odradzała tego lekarza, bo to też pewnie kwestia jakichś szczegółów, które powinniśmy się wczytać na tym poziomie ogólnym. Wydaje mi się, że to nie ma o czym dyskutować. Absolutnie Stało się, Karol Nawrocki miał prawo podjąć taką decyzję. To panowie, zostało nam jeszcze trzy minuty, a jeszcze chciałbym zapytać o e, Avengersów, e, o dziesiątkę e, Donalda Tuska, o młodych ludzi, którzy mają rozumiem... Em, stworzyć jakieś takie zręby kampanii wyborczej w Koalicji Obywatelskiej. Postawienie na młodych właśnie, dynamicznych, którym rozumiem się chce, to jest dobry kierunek, panie doktorze? Tak, zdecydowanie. I tutaj jakby to, to jest ten, ten klimat, który rozmawialiśmy o tym, co się wydarzyło na Węgrzech. I mi się wydaje, że Donald Tusk no, będzie poszukiwał, e, będzie, będzie, będzie chciał właśnie do tego takiego klimatu się odwołać. No i oczywiście e, kluczem jest to, że kto przekona ludzi młodych, ten no, w dużym stopniu, po pierwsze, żeby poszli na wybory, bo zawsze wiem, że ludzie młodzi stosunkowo najmniej chodzą na wybory. I teraz, jeśli się uda przekonać ludzi młodych, żeby poszli na wybory, jeśli tak prawda będą ci politycy tacy, którzy się będą dobrze kojarzyć z tego powiedzmy średniego czy młodszego pokolenia, oni w siłą rzeczy, w sposób naturalny będą przyciągać tych młodych ludzi, no to myślę, że tutaj Donald Tusk liczy na to, że to przyniesie mu w kampanii wyborczej duży profit i to się przyczyni do, do dobrego wyniku Koalicji Obywatelskiej. Także to jest dla mnie taki logiczny Racjonalny ruch. Aleksandra Gajewska, Cezary Tomczyk, Andrzej Domański, Adam Szłapka, to oni są w tej dziesiątce. Tak, i to jest trochę e, z jednej strony będę chwalił ruch, bo rzeczywiście dajmy szansę ludziom młodym, dajmy szansę tym, którzy mają nowe spojrzenie na rzeczywistość, ale po co im od razu przywiązywać kamienie do nogi, tu pad padły pewne nazwiska, które uważam za mocno hamulcowych, jeśli chodzi o te e, dziesiątkę, oni będą problemem, bo jeżeli mamy tam takich ludzi jak na przykład, na, na przykład właśnie e, pan Marchewka, pani Gajewska, to są ludzie, którzy rzeczywiście mają pewne sukcesy mają ciekawe spojrzenie na rzeczywistość, można powiedzieć o babciowym Gajewskiej, która firmowała to swoją twarzą, pokazać, że to są ludzie, którzy wprowadzali już pewne zmiany, natomiast minister Domański będzie obciążeniem. On będzie musiał się kopać z tymi finansami aż do końca kampanii w 27 roku. Adam Szłapka ma na koncie spektakularne wpadki i problemy z konferencjami prasowymi i oni tej dziesiątce będą sypać e, piach w tryb. już nie będę złośliwy wobec Cezarego Tomczyka i jego kampanii z 20 roku, tak? Więc jakby są to rzeczy, które będą obciążeniem dla dziesiątki, a skoro mieliby być to Avengersi, to niech oni będą... Będą tacy bez skazy, bez grzechu i niech walczą. Także to jest moim zdaniem nie do końca ten skład Avengersów, ale sam pomysł jak najbardziej. Panowie, bardzo dziękuję za tę dyskusję. Paweł Królikowski, politolog i dr Andrzej Janusz, politolog Instytutu Piłsudskiego byli gościem debaty dnia. Panowie, spokojnego wieczoru wam życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Powoli już popołudnie dobiega końca, ale to oznacza, że zbliża się wieczór i tam sporo będzie się działo. Paweł Wojewódka razem ze mną. Dobry, Dobry wieczór. wieczór. Pawle, czego u Ciebie należy się spodziewać? No na pewno nie odwiedzę wyspy Małgorzaty w Budapeszcie, chociaż bardzo chciałbym. Świetne, gorące źródła tam są. To... Polecam bardzo, tak, przyjemnie. Tak, tak, tak, bardzo. Nie, nie, to nie jest reklama, bo to mówimy o naszych bratankach. Było, nie było. Wczoraj cały wieczór o tym mówiłem. Oczywiście o bratankach dzisiaj wieczorem też będziemy mówili o tym, jak Europa przyjęła te zmiany. Będziemy też komentowali to od strony politycznej, od strony polskiej. Ciekawe rzeczy się w związku z tym dzieją. Niektórym zabrakło politykom głosu w tej sprawie. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. To, to podpowiedz, proszę, o kogo dokładnie chodzi. No, na przykład, co masz to myśli? No na przykład pan prezydent no, powiedział, że to jest No takie Te gratulacje były, że tak powiem, dość... Jak na bratanków. No No wiesz, no ale jeżeli jesteś i wspierasz, a potem twój koń w tych wyścigach nie dojeżdża, nie dowozi, no to co możesz zrobić? Odrzeć ten bilecik i... No tak. No, raz. Tak, no tak, będziemy też mówili o rzeczach bardziej przyjemnych mm -hmm. niż polityka, bo będziemy mówili o ptakach, tak, znowu będziemy, tak, jakoś te, te ptaki y, u nas dosyć <coughs> często występują, a tym razem, no, u rewelacyjnych ptaszynach. Mm -hmm nurogęsi. To te, co tak przechodzą przez jezdnię. Co mają specjalnych opiekunów. Tak, tak. policja pilnuje też, za, zamyka ruch na Wisłostradzie i one sobie maszerują tak, tak. Najpierw mama, a potem te maluchy. No na pewno będziemy mówili o tej rzeczy, która nas wszystkich dotyczy, a mianowicie o tym, że musimy zgubić nieco kilogramów, bo stajemy się coraz bardziej obszerni. Ale zobacz na mnie, udało się. Ale oczywiście. Wyglądasz naprawdę Naprawdę atrakcyjnie, niczym nurogęś. Tak. Paweł Wojewódka, już Państwa zaprasza na wieczór. Ja z kolei Państwu bardzo dziękuję, Jeremia Mrożek. Spokojnego popołudnia Wam życzę. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.